Wanneer een vrouw is, zo laten Als vrouw is, dan haar ook haar afschneiden. dan is, ze Als vrouw haar is, zo vrouw is, dan als een argument, die haare sind die bedeckung. Jako argument, że włosy zijn pokryciem. Maar hier niet helemaal niet. Spreek van een extra tijdje de macht. Het is echt een andere knieën, leegend op je hoofd. Ik wil vandaag nog iets over een vers zeggen. Over vers 12. Ik wil vandaag nog een paar korte myeens over de 11 en 12 wiersza. Also, 11, 12 wiersz, Więc 11 i 12 wiersz, który w bardzo miły sposób jest rozpocznięty. Dennoch jest weder die Frau ohne den Mann, noch der Mann ohne die Frau im Herzen. Zresztą w Panu kobieta jest równie ważna dla mężczyzny, jak mężczyzna dla kobiety albowiem jak kobieta jest z mężczyzny, tak też mężczyzna przez kobietę. Dennoch, kannst du mir Vers 1 Dennoch weder die Frau ohne den Mann. Noch der man ohne die vrouw im Herrn. Tumacenius Frau Vidane, Jeff Panu Kobieta, Besmerschtizne. Jetzt hieß das, ohne den Mann. Dennoch ist weder die Frau ohne den Mann w niemieckim jest powiedziane, że w panu niewiasta nie, jest tak jakby nie jest bez mężczyzny, a mężczyzna nie jest bez kobiety. A tu jest powiedziane w polskim tłumaczeniu, że um, kobieta jest równie ważna dla mężczyzny. Po prostu one, oni należą do siebie. Właśnie wyśpiewać po i frau jest Gleisz wiesz, ile A wszakże mąż nie jest bez niewiasty, ani niewiasta nie jest bez męża pan. To mi bardziej daje pan niewiasty. Tak. Vielleicht noch ein Vers, <coughs> a 1. Mose 1, Vers 27. Jeszcze jeden Wiersz z 1. Mojżeszowej 1, 27. Und Gott such den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf i, Mann und Frau I stworzył Bóg człowieka na obraz, twój, na obraz Boga stworzył go. Dus op de ene kant hebben we deze van God. Dus op de ene kant hebben we ook de persoonlijke kant. Maar op de andere kant hebben we ook de persoonlijke kant. Dus waar je je kunnen denken dat die schrijfingsordnum is God, Christus, man, vrouw. Tam, waar we kunnen denken, dat de schrijf is God, Christus, man, vrouw. in vers 11. Auf eine Ebene Mann und Frau. So in 11. werset unseres Kapitels Buchstabe, ich nach dem selben Niveau. Die Frau ist weder ohne den Mann, noch der Mann ohne die Frau im Herrn. Denn Schyzna nie jest bez kobiety, a kobieta nie jest bez mężczyzny. Das heißt, jeder hat eine einzelne Beziehung zu dem Herrn. Das to znaczy, każdy z nich mm. ma osobistą relację z Panem. Und wir haben eine gemeinsame Beziehung untereinander zum Herrn. Alle haben eine wspólną relację ze sobą z Panu. Also auf der einen Seite, auf der einen Seite haben wir die Schöpfungsordnung Gottes. in sehr sehr schöne, Porządek z stworzeniu. Auf der anderen Seite haben wir in Vers 11 auch die Wertigkeit in den drugiej werden Mann und Frau auf die gleiche Stufe Jeśli chodzi o wartościowanie, to Bóg stawia ich na tym samym poziomie. I w dundan tym wierszu podkreślona jest jeszcze inna ważna rzecz. W starym testamentie widzieliśmy, że Bóg dał mężczyznę kobiecie jako pomoc. vers 12 erfahren wir, dass die Frau eine absolute Notwendigkeit für den Mann ist. A w 12. wierszu, tutaj w naszym rozdziale widzimy, że y, kobieta jest niezbędną koniecznością dla mężczyzny. Also auf der einen Seite haben wir gelernt, dass die Frau aus der Rippe des Mannes gemacht wurde. Genesis 2 nauczyliśmy się, że niewiasta została stworzona z żebra mężczyzny. To kończy się etwas abwertend klingen, dass wenn die Frau nur so ein Teil vom Mann ist. Tutaj można przedstawić tak bezwartościowo, mówiąc, że to jest tylko z jakiejś tam części mężczyzny ona jest zrobiona. Ale ten dwunasty wiersz mówi, tak jak kobieta jest z mężczyzny, tak też mężczyzna jest przez kobietę. Pierwsza strona tego wiersza pokazuje stworzenie, że Niewiasta is jest stworzona z męża, ale jeder auf dieser erde geborene mann, alle każdy na tej ziemi urodzony mężczyzna, jest door albo frau geboren, jest urodzony przez przez kobietę. Und so setzt gott sozusagen diese, die, die, die, diese beiden personen, man en vrouw, op eine ebene, ich na tym samym poziomie. Also op de een seite is die Frau vom Mann in de schoepfungsordnum. To znaczy, że z jednej strony mężczyzna albo kobieta jest z mężczyzny w stworzeniu. Op de andere seite, da geht es jetzt um die natürliche geburt. A z drugiej strony, jeśli chodzi o naturalne, naturalne poród. Is jeder man durch eine frau geboren. Każde mężczyzna został urodzony przez kobietę. Und das zeigt den wert, den Gott hier darstellt für die beiden personen. I to pokazuje nam, jaką Bóg wartość kładzie względem każdej osoby. I kończy w 12. wierszu tymi słowami, że wszystko jest z Boga. Bóg to tak zaplanował. Bóg to tak stworzył. To, vollkommen so den Gedanken Gottes. Tylko to w taki sposób odpowiada doskonale myślom Bożom. No, ale, ale decydującą rzeczą jest to, dass wir es auch praktizieren, żebyśmy to urzeczywizniali. I Paweł zadaje Koryntianom właśnie to pytanie. Urteils, Sami oceniajcie to. Uns, so Gott will, ale to jutro będziemy oglądali. Thank <laughs> you. Ik ben er nog. All okay. <clears throat> <coughs> Dziękujemy. Umiarła nasz Panie Jezu. Tak. Dziękujemy Tobie za to, że w tych czasach, kiedy jest tak wielkie pomieszanie, to właśnie Twoja osoba może być wykonywana. I tak dalej właśnie, abyśmy byli wykonawcami Twojego słowa, co dzisiaj słyszeliśmy. Tak na tym ogłosach. Prosimy Cię o to, aby to też właśnie było widać w tym codziennym życiu. Zajniam to W tej prostocie serc. Amen. Amen. Amen. Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twoje słowo, które tak szczegółowo Ty wskazałeś zapisać, a i dzisiaj starowałeś temu bratu, że mógł nam jeszcze to bardziej przybliżyć, uzmysłowić, I daruj, aby to głęboko zapisało się w naszych sercach, w naszych umysłach. I abyśmy mogli to wprowadzić w czyn. I aby tą Twoją chwałę i Twoją osobę było widać w naszym życiu. Daryj nam tej mocy i Twojego błogosławieństwa. Amen. Amen. Amen. Panie Jezu, Jaka jest to wielka radość, że tylko Ty znasz nasze serca. Ty potrafisz wglądać w nie i wkładać w nie Twoje słowo, aby mogło w Twoim czasie wykonywać swoją pracę. To jest dla nas wielka radość, że Ty to wszystko skompletowałeś i dałeś nam do rąk. Daj łaski, by każdy z nas potrafił to słowo zachować i potrafił je wykonywać. Byśmy byli rzeczywiście swoim odbiciem każdego dnia, aby każdy dzień mógł nas przybliżać do Ciebie, do Twojej osoby. Tego tak bardzo pragniemy, Panie Jezu. Zbliżać się do Ciebie, poznawać Twoje serce i aby ten świat, który jest zgubiony, który idzie masami na zatracenie, aby mógł jeszcze widzieć tą prawdziwą wolność, tą prawdziwą sól, którą można jeszcze nasolić, aby ten obraz był widoczny. Panie Jezu, Ty przemawiałeś też do naszych serc, abyśmy byli tym obrazem, abyśmy mogli to uzewnętrznić i pokazać, kim Ty jesteś, że Ty tak wiele cierpiałeś i Twoje dzieło sprawiło wybawienie i odkupienie naszych dusz, ale też pragnie Twoje dzieło ratować tych, którzy wokoło nas żyją. Dlatego jeszcze raz polecamy Ci tych, którzy są w naszych rodzinach jeszcze nieodrodzeni, czy też naszych kolegów pracy, czy to naszych sąsiadów, naszych bliskich. Tobie, Panie Jezu, polecamy i powierzamy. Amen. Amen. Раду ли ты лошадь масса или